komentarze, jakieś powiedzenia, pytania do osób, które e, przedstawiły swoje tematy. Kuba stawiać sobie oczy. komentarze, pytania? To może ja zacznę. Do Was, do was mam pytanie, czy dotarłyście do jakiejś, nie wiem, literatury albo właśnie jakichś przykładów z popkultury, które pokazują co dalej z tą bojami, bo większość tych przykładów, które, które tutaj zaprezentowałyście dotyczą bardzo specyficznego wieku, tak? i to jeszcze w kontekście takim za, za, zachodnim, euroamerykańskim, czyli dziewczyny nastoletnie, które buntują się w pewien specyficzny sposób. I właściwie wydaje mi się, że albo to ewolu ewoluuje później w batch, albo kończy się właśnie na tym, że jednak ten styl się zmienia wraz z dorastaniem. Czy można traktować dyskryminację jako kategorię taką e, transgenderową? E, czy, czy nie do końca? Pytanie mi się, że chyba jednak nie, nie do końca, chociaż e, właśnie autorka tego, dobrać, czy, z którego wzięłam cytat, e, ona bodajże jest dorosła i jest, uważa się, za tą boja, także to jest chyba też kwestia tej mody, tego sposobu ubierania się. <śmiech> to, to, to, to ja mam tutaj, nie wiem, bo mi to początku kiedy w ogóle to słowo kombo, kiedy to w ogóle zaczęło być używane? Bo, od XVI wieku właściwie. A jeżeli chodzi właśnie, no znaczy nie, nie, ja zajmuję się troszkę innymi tematami i mnie ciekawi właśnie, kiedy, kiedy to, bo jeżeli mówicie od XVI wieku, a w czasach współczesnych powiedzmy na pewno to 90. wcześniej, jak, jak to tam można, jakiś taki wzrost zainteresowania tym i tak dalej. Bo tu się Jeżeli pojawia się pytanie, na, na ile jest to, um, na ile tombo jest taką postacią, która e, zostaje utracona, ponieważ e, ze względu na modę, tak, z tym, z tym bycia, a na ile jest to związane na, na przykład nie wiem, z pozostaniem kulturacji, na ile jest to opór przeciwko pewnym wzorcom, jeżeli chodzi o wygląd e, i zachowania, które są stereotypowo kobiece. E. To jest trudne, ale mam takie wrażenie, że e, za, zaczęło się od mody, od tego, że zaczęły być modne takie bardziej uniseksowe ubrania, e, później dziewczęta zaczęło nosić też takie bardziej męskie i z, z tego może, do mogło się po prostu rozwinąć coś więcej, żeby dziewczyny poszły bardziej właśnie w tą stronę i też dlatego ideologia sama się um, jakby włączyła. To już się wzięło um, trochę od modelingu, modelki właśnie zaczęły kreować taką modę, bo one mają takie jednak figury bardziej chłopięce i weszła moda taka właśnie na no, takie ubrania zakrywające. Dobra, ja ja mam pytanie, pytanie, pytanie czy klucz pozostaje po prostu do tego boja? W sensie takich, że mężczyźni, się tym, że jest w ogóle jakieś takie pojęcie. Znaczy i jest, to się nazywa Flower Boy. Mm -hmm. eee. No i czy Nie <śmiech> wiem, tak ciekawym jak to wygląda z drugiej strony. Mnie, to nie, na pewno nie może wyglądać tak jak ze strony dziewczyny, że przejmuje te wszystkie chłopieńce zachowania, bo jednak dziewczynie jest łatwiej. Takie mam wrażenie. A Chłopak będzie z tego powodu bardziej opresjonowany później, ale na, na pewno jest to kwestia jego zachowania, że nie będzie się interesował tym wszystkim, co, co chłopaki. Będzie interesował się bardziej modą na przykład. Będzie ubierał kolorowe rurki i nie wiem, bardziej kolorowe stroje. Eyeliner'a. No tak. Gdzie mhm. jest Marta? O, gdzie Was jest pytanie. Dlaczego, dlaczego ten język Miley Cyrus jest taki drężniający? Jak można, jak można by było ocenę z apologicznego jakichś widzenia z interpretą? wydaje mi się, że wystawienie jest Konteksty, bo ona tak. robi w miejscach, gdzie są wszystkie inne kobiety, trzeba z jednej kobiety jest w elegancki w sukniach, uśmiecha się, stoją jako takie właściwie ozdoby tej całej gali, a ona zachowuje się w sposób, no, kojarzony właśnie z opryskliwością i, i bulgarnością. to ja też pomyślałam oprzeć mnie złożyć, że te zdjęcie z Instagrama, Facebooka i wszystkie prywatne, więc tak. nie tylko z takiej opozycji do tych elegancki, super to gwiazd, ale również tak prywatnie. Sobie. Jasne, tylko, że myślę, że większą siłę rażenia ma to, jeżeli ona zachowuje w ten sposób publicznie niż, niż prywatnie, bo prywatne zdjęcia też w są bardzo różne i myślę, że znajdziliśmy takie, które przedstawiają zachowania, które publicznie szokowały, a nie oszukują, bo to są tylko prywatne zdjęcia z Instagrama. A to są tylko podkreśla to. To jest ta przyszła nas teraz. Tak, ale jeszcze w publicznej sytuacji, jakby ona kontrastuje się do tych innych kobiet, które chcą wyglądać jak najładniej, chcą wyglądać jak najatraktywiej, jak najładniej, naj, jakby, jakby prezentować się w najlepszy sposób możliwy, a ona ja e, jakby, jakby nie potrafi, nie tak, jest. Tak, hmm. I po no tym. Zresztą ona to mówi, że to, żeby to się robi, nie? Że, że jakby e, zaprzecza temu co zrobić temu tej formie, która obowiązuje jakby na publicznych występach i, i, i pokazać. Znaczy, Maja też potrafi zachować się w sposób normalny, prawda? I nie na wszystkich zdjęciach wystawia język. I nie jest to, że w nie odpowiada tym wymaganiom, bo, bo nie ubiera się często, tak klasycznie, bardzo często, nie wiem, czasem odkryte, ale długą suknię, raz po sobie ma makijaż. Mhm. I pozuje na tych ściankach, więc, więc ona tak balansuje ty... Tak nie Tak, bardzo sprytnie to robi, moim zdaniem, bo wywołuje akurat tyle zamieszania, ile jest potrzebne, żeby potem widziane ją, kiedy zapowiedzmy normalnie, jak gdyby zaczyna, to też mam jeden Dziękuję. Czy chyba otrzymałam tych rozdania? Z tym, co ja później przechodzę, to znaczy ja, ja nie wierzę w takie no, jedno male zdjęcie publiczne. Wychodzisz no, do tej czarnej sukni, którą pokazywałaś. No i jeszcze może pokażę taką. obraz zdjęcia. Ja przyjrzałam, że się. Dokładnie Instagrama ma i yy, nie wiem, czy to z Jezelą na mierzchu. Na swojej łatwych, prywatnych zdjęciach. No, jak tutaj na przykład w tej czarnej długiej nie mamy sobie żadnego Jak Potrafię pozować bez. <ślesz> <ślesz> o! Nie, by nie O, takie inne sytuacje. No to proszę. To jest zdjęcie z Instagrama, no to akurat wybrałam takie, których był akurat ten komentarz, natomiast wiele jest tak, takich zdjęć, które robi dzióbki, tak jak wszystkie inne dziewczyny na Insta, Instagramie. i To nie są inne to w ogóle te zęby One ma założone na jakąś ochotę typu tak. nowego czy płyty, czy w takiej okazji, po prostu jakby tego zdjęcia. jest Więc właśnie pasunujące w maili jest to, jak z jakim wyczuciem ona balansuje tym, tym tymi posta postawami, które szokują, które przyciągają uwagę, żeby potem wyłonić się pod, właśnie ubrana i umalowana tak zwyczajnie i, i, i tylko dlatego, żeby zwrócić na nią uwagę. I wszyscy takiej przynajmniej, część w no. telewizji, w której widziała, ona przychodziła ubrana kompletnie i mówiła jak pana młoda kobieta i, i z normalną mm -hmm. ekspresją mimiczną, standardową zupełnie. Mm -hmm. I częściowo ona sama taka jest, a częściowo faktycznie jest to wykrywana przez wizerunek. Czy to jest trudno No, Fascynująca osoba. Ja już mam jej dosyć przez ostatnie 3 dni, ale to jest fascynująca osobą. Dobra, dziękuję. Zaczniemy od wyświetleniem. Każdy następny mi trzyma.